Małgorzata Żurakowska Bocian Napiłem się wody Ja też Ale żyjemy Co to było? Co, spał pan? Katastrofa Samolot się rozleciał. Dziękuję za informację Pytam, czy może pan wie, co spowodowało nasz obecny opłakany stan Bocian Bocian wpadł w silnik Słyszałem jak mówiła stewardessa Paranoja Głupi ludzie mówią, że Widok bociana w locie przynosi szczęście Patrz pan Jaka ironia losu I tylko my ocaleliśmy? Może innych rzuciło dalej Może O, o, o tam Pływają jakieś szczątki wolę tego nie oglądać szczątki samolotu ludzi jakoś nie widzę może nie zdążyli nałożyć kamizelek fakt nie było komunikatu ale pan nałożył pan też jakoś tak się złożyło a to był odruch najważniejsze że my żyjemy Ciekawe, kiedy nas odnajdą. Na pewno szybko. Będą nas szukać. Tak? Pewnie. Zniknął im z, z radaru samolot. Wszystkie służby już postawiono na nogi. Kwestia czasu. <tryk> Co pan wyprawia? Szukam telefonu. Miałem w kieszeni... Ten kapok, nie mogę się do niego dostać Panie, kapok to możesz pan nałożyć jak pan kajakiem po postawie pływasz A to jest kamizelka ratunkowa Oj nie, bądź pan taki zasadniczy, to był skrót myślowy Wiesz, ten cholerny telefon Telefon pewnie i tak nie działa Elektronika źle znosi słoną wodę A nie powinien ucierpieć, to specjalny model odporny na niekorzystne warunki o, jest. Super. Możemy zadzwonić po pomoc. No nie możemy. Nie ma cholera zasięgu, ale 112. No przecież widzi pan, że próbuje. No to nie łączy. Szac. No niech go pan nie wyrzuca. Może jak nas zniesie gdzieś bliżej brzegu? A Tam niech się pan nie boi. Nie utonie. Mówiłem, że to limitowany model. E, z co ja się przejmuję? I tak będą szukać samolotu. Właśnie. Ciekawe, ile człowiek może tak pływać? Woda na szczęście ciepła. To pewnie długo, nie? Całe szczęście, że ciepła. Ciepła. Ale nie nadaje się do picia. Możemy pić deszczówkę. A widział pan jakieś chmury. Właściwie już mi się chce pić. Może zaraz nas znajdą. Może. Dobrze, że przynajmniej rekinów nie ma. Wypił pan to słowo. Zawsze mówią, że rekiny atakują ludzi tylko przez pomyłkę. Mylą im się z fokami. No, z nas dwojga to pan bardziej przypomina fokę. No, bez osobistych wycieczek proszę. Pan? Za to ma imić śledzia. Kto wie, może tym razem rekin będzie miał ochotę na śledzia? A może... Tu wcale nie ma rekinów? A to zależy od tego, gdzie właśnie pływamy. Ale w czasie lotu mie mieliśmy minąć Morze Śródziemne i ocean Atlantycki. Pamięta pan, nad czym przelatywaliśmy, jak nas rozsadziło? S spałem. A pan? No ja też. Trzeba przedsięwziąć środki ostrożności na wszelki wypadek. Y jak... Pan będzie spał To ja będę czuwał I na odwrót No, dobra myślę. No, to ja się zdrzepnę. A Ale dlaczego pan pierwszy? Może ja jestem bardziej zmęczony? Jak panu tak zależy To niech pan śpi, proszę Tak? A pan w tym czasie wyłowi coś do żarcia Panie, czego pan właściwie chce Chce spać źle Chce panu dać pierwszeństwo też źle Proszę bardzo Niech pan śpi Już ja pana przypilnuję Odechciało mi się o, A ja też poczułem przypływ energii <śmiech> Przydałoby się coś do obrony Przed kim? Przed rekinami chociażby Poza tym Przypadki piractwa nie są takie rzadkie We współczesnym świecie Co pan? Co pan? A co mieliby nam rabować? <śmiech> Kapok? Kamizelkę żeby chociaż była kuloodporna Do pańskiej wiadomości Chwilowo jesteśmy od tych kamizelek uzależnieni Fakt Ale na te rekiny coś by się przydało Wokół no, pływa pełno badziewia z samolotu No Tam pod płyn. To Ja z panem O, o, mam, mam, mam to to jest kawałek Skrzydła kawałek. chyba a, a jeszcze O, a To wygląda jak pagaj Dobrze leży w ręku no, To jesteśmy przygotowani na najgorsze No nie wiadomo Co może okazać się najgorsze Może nie reki na głód albo pragnienie Chyba robię się głodny Czytałem o rozbitkach, którzy łapali ryby Ale jak? Nie widziałem do tej pory żadnej. Może spróbujmy najpierw skorzystać z tego, co pływa obok nas. Ryba? Nie, raczej pojemnik, z którego stewardesy serwowały przekąski. Może zostało tam coś do jedzenia albo. Jakiś sok. Mam, mam! <śmiech> co? Kanapka. Zaraz. Spróbuję wyciągnąć szufladę. Cholera, to nie. Łap pan! Za późno. Na szczęście wypłynęły batoniki, są lekkie. O, niech pan zbiera. Nie pan? Dużo łatwiej unosił się na wodzie, przytrzymując się tego pustego pudła. Też sobie muszę coś takiego znaleźć. W końcu nie wiadomo, jak długo będziemy dryfować. Że tędy chyba nic nie pływa. Jesteśmy poza szlakiem. Na pewno już nas szukają. Na pewno. Przydałaby się jakaś raca. No, patrz pan! Głupi ptaki. Życie ludzkie wisi na włosku. Ciekawe, czy tylko my przeżyliśmy no swoją drogą, gdybyśmy znaleźli się w tym miejscu 10 minut wcześniej. Bo cian leciałby spokojnie dalej. Cholerne 10 minut. No, tyle czasu trwała przerwa w odprawie i chyba zawdzięczamy ją panu. Celnicy nie wypełniali prawidłowo swoich obowiązków. I dlatego powiedział pan, że poprzedni pasażer ma kontrabandę. Chciałem, żeby sprawdzili go dokładnie. Jak przechodził przez bramkę, zaświeciło się czerwone, a oni gadali. I dokładnie to było te 10 minut, które zdecydowało o losie 180 pasażerów i załogi. A pasażer oczywiście okazał się niewinny. No co z tego? Lubię mieć pewność, że jestem bezpieczny. Płacę i wymagam. Poza tym to jest kwestia praworządności. Proszę, proszę. A tak, obywatel ma nie tylko prawa, ale i obowiązki. No, pozazdrościć. A w jakiej to ustawie zagwarantowano obywatelowi prawo do odesłania do świętego Piotra prawie 200 osób? I to bezkarnie. Niech pan przestanie. Zresztą nie mamy pewności, że oni nie żyją pewności, że żyją też. Okej, okay. chce pan, żebym przyznał, że mam poczucie winy? Mam! Ale nic już teraz na to nie poradzę! Rekin! Gdzie? Otarł się o moją nogę! A? Nie miotaj się! A? Czytałem, że lepiej udawać martwego! Sam udawaj! Gryzie cię? Gryzie? Jeszcze nie! A? Ja Mówi, że on się za Jak Pies, kość. Nie wygłupiaj się, to nie pies. że nie wygłupiaj się! nie wygłupiaj. Nie ma nie Widzisz To nie był rekin Co ty wiesz Rekin, tylko nie głodny Niby ciepła A mnie jakoś zrobiło się chłodno no, Nie zwracaj na to uwagi Podpłyń to pokażę Ci zdjęcia z ostatnich wakacji jakoś tak przeszliśmy na ty Krzysiek jestem Janek Pewnie że lepiej na ty, kiedy jesteśmy towarzyszami niedoli. A, patrz, to ja i moja lalka na kajmanach. Na pięknie bungalow. Dla mnie i mojej pani wszystko co najlepsze. All inclusive. Super. Czym się zajmujesz? Eee, takie tam biznesy. No wiesz. Nie zawsze zgodne z literą prawa, ale ale zawsze zgodne z moim interesem. Narkotyki, ani brudnych pieniędzy, prostytucja. O, widzę, że mam do czynienia z fachowcem. Znasz się na rzeczy, ale trochę mnie przeceniasz. Zawodowo bardziej interesuje mnie aspekt, że się tak wyrażę wyrównywania krzywd. To moja córka. Masz córkę? Mam. O, <śmiech> jeszcze jedna fotka. A co to za kobieta obok niej? Żona. Zaraz. A na kajmanach? No, mówiłem, lalka. Żona to przestała mnie interesować. Ale niczego jej nie brakuje. Daję pieniądze na córkę. O, o, o. zobacz jakie to ładne. <śmiech> Faktycznie. Ty, czekaj. Zrobimy sobie zdjęcie. Zgłupiałeś? Ty zgłupiałeś. Wiesz, jaki będzie szał, jak po powrocie wrzucę na fejsa? No? Nic nie wrzucisz. Wluzuj. Uśmiech, proszę. To aparat. A, to nie aparat, to telefon. Oddawaj. Zobacz. Halo, halo, tu jesteśmy. Odlecam. Może zawiadomi jakiś statek w pobliżu Albo przygotuje sprzęt do podjęcia nas z wody Ale to chyba nie była straż przybrzeżna to Najważniejsze, że nas zobaczyli to Dawaj aparat A właściwie dlaczego tak denerwujecie zwykłe zdjęcie? Cały świat robi sobie sweet focie. Cały świat to nie ja Nie życzę sobie, żeby mnie potem oglądały jakieś oszołome Jakieś oszołomy? A może ty boisz się... Żeby cię ktoś nie rozpoznał. Coś bredzi. szyżby? No wyciągnij rękę. Po co? Oddam ci telefon. No, nareszcie zmądrzałeś. Co robisz? W imieniu prawa aresztuję cię za wielokrotne zabójstwa, wymuszanie haraczy i przemyt. Możesz zachować milczenie, masz prawo do adwokata. Kto ty do cholery jesteś? Polak mały. Powiedzmy, że pracuję w organach ścigania... Jesteś takim moim hobby Nie masz pojęcia kogo chcesz aresztować I tu się mylisz Depczę ci po piętach od trzech lat Potrzebowałem tylko twardych dowodów Jest na ciebie europejski list, gończy. A skąd wiesz, że jesteśmy na wodach terytorialnych Unii? Helikopter Nie miał oznaczeń Nie wszystkie pojazdy policyjne mają oznaczenia Odleciał jeśli byś utonął, mógłbym uciec Z trupem przypiętym kajdankami do ręki Daleko byś nie odpłynął Ale miałbym jakąś szansę Zapomnij o tym, zaraz przylecą po nas Widzisz, nie uciekniesz Mnie bocian przyniósł szczęście Ty jak dawni stróże prawa na dzikim zachodzie wierzysz w sprawiedliwość Wyobraź sobie, że wierzę Goniłem za tobą przez pół Europy I nareszcie cię dopadłem Zdejmij mi kajdanki Nie pożałujesz Próba przekupienia funkcjonariusza Dodatkowe pięć lat Warto było spróbować Rekin? Nawet rekin ci nie pomoże no Naprawdę Czuję jak ociera się o moje nogi A skórę ma jak Papier ścierny! Co? Znowu cię wącha. Tak, żartuj sobie, żartuj! A, drugi rekin A nie! Ja ja sobie robię. Nie ma żadnego rekina. Musisz zrozumieć, nic ci już nie pomoże. I te twoje głodne opowiastki na nic się nie zdadzą. Ale kiedy czuję, czuję, że coś mnie osacza. I właśnie takie odgłosy wabią drapieżniki, a osacza mnie ja. Pomóż mi, płynie do mnie, walnij go tym krętem w łebę, niech Co robisz? Zciąłeś mi rękę. A, I teraz to ty będziesz smacznym kąskiem dla rekina, a ja ocaleję. No, chodź tu, taś, taś, taś, taś, rekinku, zjedz glinę, będziesz długo najedzony. Chodź, Ktoś mnie, mnie, mnie! Kretyn! To nie rekin, tylko delfin. Przestań tłuc, biedne zwierzę. Uspokój się! Delfin? No, delfin. Zamiast się miotać, podpłyń bliżej, bo mi urwiesz rękę. Nigdy specjalnie nie przepadałem za zwierzakami. Wszystko mnie gryzło, uczulało. Teraz okazało się, że bocian z delfinem wsadzał mnie do ptuła? Teraz słuchaj uważnie. Zdejmę ci kajdanki jak chłopaki spuszczą drabinkę, po prostu po niej wejdź. Ja pójdę za tobą. A może jednak jakoś się dogadamy? Nie kombinuj, właśnie. Jak sobie życzysz? Zapomniałem ci tylko powiedzieć, że to nie jest... Nieoznakowany pojazd policji Chciałbyś To jest helikopter mojego kumpla Włoskiego bossa Mój telefon oprócz wielu ma też funkcję awaryjną W razie na przykład katastrofy samolotu Wysyła sygnał umożliwiający namierzanie Z którego na pewno skorzystała także policja ten sygnał ma specyficzną częstotliwość, policja na takiej nie działa. Dlatego wiem, że to, że to, że to ratunek wysłany po mnie przez Giacomo i chyba będziemy musieli się pożegnać. Ha! Dalej będę podróżował sam, ale nie martwcie, ktoś cię w końcu znajdzie. Przynajmniej z wodą pitną nie będziesz miał problemów. Wygląda na to, że zbliża się sztorm. Aha! I podpompuj kapoczek na wszelki wypadek! Ha, ha, ha, ha. To słuchowisko Małgorzaty Żurakowskiej, Bocian. Wystąpili Tomasz Bielawiec i Mirosław Majewski. Reżyseria Małgorzata Żurakowska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit.